Jest siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Izabela Kuczyńska i Piotr Balasz. Polecą dalej niż kiedykolwiek w historii poleciał człowiek. Trwa księżycowa, załogowa misja NASA Artemis II. Rychłe zakończenie wojny w Iranie zapowiedział w orędziu do narodu Donald Trump. Najpierw jednak nastąpi eskalacja ataków. Były specjalne audycje, okolicznościowy koncert i spotkania ze słuchaczami. Radiowa Trójka świętowała 64. urodziny. Trójka to jest całe moje dzieciństwo. Pierwszy od ponad pół wieku załogowy lot w kierunku Księżyca. W nocy naszego czasu czteroosobowa misja wystartowała z Centrum Kosmicznego na Florydzie. Po około dwóch godzinach od startu statek kosmiczny Orion znalazł się na orbicie okołoziemskiej i jeśli wszystkie testy przebiegną pomyślnie, misja Artemis II otrzyma zielone światło na lot w kierunku Srebrnego Globu. Astronauci nie postawią nogi na Księżycu, ale będą go obserwować. Start rakiety wraz z setkami tysięcy widzów oglądał na żywo specjalny wysłannik Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Turyści z całego świata przyjechali oglądać start rakiety wraz ze statkiem kosmicznym Orion z przylądka Canaveral. Wśród widzów nie mogło zabraknąć oczywiście naszych rodaków. Wspaniałe, niesamowite. Modliliśmy się, żeby wszystko było w porządku, żeby nic nie nawaliło, żeby polecieli, ale polecieli. Wśród rozmówców Polskiego Radia widać było wzruszenie ze względu na historyczną chwilę dla ludzkości. To coś niesamowitego, jedno z najważniejszych przeżyć w moim życiu. Misja Artemis 2 przejdzie do historii, zabierając astronautów w podróż wokół Księżyca po raz pierwszy od ponad 50 lat.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 Księżycowa misja jest wielką dumą Amerykanów i od niej właśnie swoje orędzie rozpoczął prezydent Donald Trump. Pogratulował załodze i podkreślił, że astronauci polecą dalej niż jakakolwiek misja w historii. Dalszą część wystąpienia poświęcił przyszłości. Amerykański przywódca zapowiedział rychłe zakończenie wojny w Iranie, ale wcześniej eskalację ataków. Uderzymy w nich ekstremalnie mocno w najbliższych dwóch, trzech tygodniach. Przeniesiemy ich do epoki kamiennej, gdzie jest ich miejsce. W orędziu Donalda Trumpa nie było mowy o wyjściu Stanów Zjednoczonych z NATO, co amerykański przywódca sugerował dzień wcześniej. Dał jednak do zrozumienia, że odblokowaniem cieśniny Ormus muszą zająć się sojusznicy. Dodą, że Amerykanie im w tym pomogą. Minister Sprawiedliwości nie przyjmuje wyjaśnień Kancelarii Prezydenta i czeka na zaprzysiężenie wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie taką szansę otrzymało dwoje nowo wybranych członków Trybunału, Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. Dlaczego? Bo w czasie kadencji Karola Wrockiego powstały tylko dwa wakaty w Trybunale. Takie decyzję Prezydenta uzasadniał szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki.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 To nie jest tak, że prezydent wybiera tylko te osoby, które akurat mają koniec kadencji podczas jego urzędowania. Prezydent ma wypełniać wymogi prawa. Czworo sędziów, od których prezydent nie przyjął ślubowania, deklaruje gotowość złożenia przysięgi w innej uroczystej formie. Możliwe, że stanie się to przed Zgromadzeniem Narodowym, czyli połączonymi izbami Sejmu i Senatu. Ten temat wróci w jedynce za chwilę. Naszym gościem będzie Przemysław Rosati, szef Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. To są aktualności jedynki. A w nich protest okupacyjny w głównej siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Związkowcy z kilkunastu central oczekują rozmów z Ministerstwem Finansów w sprawie zarobków. Jak wyjaśnia rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS-u Marta Markun, z kierownictwem zakładu nie udało się osiągnąć porozumienia.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 Było specjalne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki, przygotowane w formule sprzed 100 lat. I był okolicznościowy koncert w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. I tak, swoje 64. urodziny świętowała Radiowa Trójka. Dla słuchaczy wystąpili między m.in. Kasia Stankiewicz i Andrzej Dąbrowski. Trójka to jest całe moje dzieciństwo. I ja wzrastałam z audycjami Marka Niedźwieckiego, nagrywając na kasety piosenki z tej audycji. Do zakochania jeden krok! Moja piosenka no, najbardziej popularna, czyli do zakochania jeden krok, właśnie w tym studiu, w którym była miła uroczystość. Na urodzinowym koncercie wystąpili też Kasia Lins, Barbara Wrońska, Reniusis, Walus, Waluś Kraksa Kryzys i zespół Metro. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. Francuzi już wiedzą, kto będzie nowym trenerem Igi Świątek. Dziennik Lekip poinformował, że ze współpracą z najlepszą polską tenisistką podjął się Francisco Roig. Hiszpan nie trenuje już francuza Działaniego Pericarda Szkoleniowiec, który wczoraj skończył 58 lat Był m.in. w sztabie swojego rodaka Rafaela Nadala przez większość jego kariery Świątek przebywa na Majorce Gdzie trenuje pod okiem Rojka Świadkarze projektu Warszawa Przegrali w Lublinie Rewanżowy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Bogdanką 2-3 podopieczni trenera Kamila Nalepki I tak zapewnili sobie awans do Final Four Bo w pierwszym spotkaniu u siebie tryumfowali. 3-1 atakujące Bogdanki Kevin Sasek chwalił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 Awans do turnieju finałowego oprócz projektu mają już Zira Tankara i Perugia. Dziś do tej trójki może dołączyć Warta Zawiercie.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 W północnej i zachodniej połowie kraju jeszcze zimno z przymrozkami nawet do minus 4 stopni, ale w ciągu dnia będzie cieplej na ogół od 10 do 14 stopni, chłodniej tylko w terenach podgórskich i nad samym morzem od 4 do 9. Dużo pogodnego nieba i dużo słońca, ale na południu i na południowym wschodzie chmur będzie więcej i tu możliwy deszcz lub mrzawka.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 Reklama. Polskie radio. Jedynka. Just And then after you remain Wielki Radio, program pierwszy i sygnały dnia 13 minut po godzinie 7. Raport paliwowy z trasy. W Niemczech teraz przejeżdżałem autostradą ma 13 kierunek w Drezno i jadę na Olszynę. Paliwo na stacji diesel 2, 44,9 po przeliczeniu po euro 40, to wychodzi 10,55. A pętyna 95, 2,22 po przeliczeniu 9,50. No to jest różnica. Dziękuję, Dzięki wielkie panie Edwardzie. Na naszych przygranicznych stacjach kolejki do dystrybutorów od rana do nocy kolejki za sprawą niemieckich kierowców 14 po 7. Sygnały dnia. Czwartek, 2 dzień kwietnia, 92 dzień roku, do końca roku 273 dni. Słońce wzeszło przed godziną dokładnie o 6.09, zajdzie o 19.11. Dzień potrwa 13 godzin i 2 minuty i będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 45 minut, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5 godzin i 20 minut. Imieniny obchodzą Aaron, Franciszek, i Irmina. Laurencja, Leopold, Leopolda, Maria, miłobąt, Teodozja, Urban i Wiktor. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się Państwu darzy. A że zbliża się 15 minut po godzinie 7 .00. czas na pierwsze pytania w sygnałach. Zaprasza Agata Koncińska. Rozmowa dnia. I w studiu jest Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan jeszcze ma nadzieję, czy czujesz całkowitą bezradność, jak obserwuje pan kolejne ruchy prezydenta? Mam nadzieję, że pan prezydent będzie robił to, co do niego należy i nie robił takich rzeczy, których w żaden sposób trudno, Ale czy których teraz nie robi? można przypisać mu do kompetencji. Ale czy teraz robi, Jeżeli... kiedy prezydent, ja tylko wytłumaczę, kiedy prezydent y, zaprzysięga dwoje y, sędziów y, Trybunału Konstytucyjnego z sześciu wybranych przez Sejm i resztę analizuje? Pan prezydent nie ma żadnej kompetencji w zakresie odnoszącym się do tego, od kogo... Y, y, Komu stwarza możliwość złożenia wobec prezydenta ślubowania, komu nie. To znaczy, jeżeli Sejm wybiera i Sejm wybrał sześciu, to pan prezydent ma obowiązek stworzyć możliwość złożenia ślubowania. Każdemu, kto został wybrany, jakby z boku pozostawiam kwestię, na ile to ślubowanie jest konieczne do objęcia urzędu, konstytucja nie przewiduje konieczności złożenia ślubowania, żeby objąć urząd. Bo proszę pamiętać, że urząd i objęcie urzędu, konstytuowanie statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego następuje w momencie wyboru przez Sejm. Natomiast ślubowanie jest zapisane w ustawie. Jest to zwyczaj de facto konstytucyjny, który jest zapisany w ustawie. I pan prezydent nie ma żadnych kompetencji do jakiejkolwiek selekcji. No panie mecenasie, tylko że to jest piękna teoria, a praktyka co innego. Bo pan prezydent, jak dowiedzieliśmy się od y, ministra prezydenckiego, szefa Zbigniewa Boguckiego przejrzał życiorysy, wybrał dwoje sędziów, nie wiemy na jakiej podstawie prawnej, pan tu teorię bardzo ładną, jak powiedziałam, przedstawił i powiedział, że dokonuje zaprzysiężenia dwójki, ponieważ w czasie, gdy on jest prezydentem, w TK zwolniły się tylko dwa miejsca. I, i ile mo można mówić, że Prezydent nie może, prezydent nie może, ale prezydent to robi. I tak się ale dzieje, to jest Ale nie po raz to pierwszy, pani redaktor, nie, nie po raz pierwszy. Pani mnie pyta, jak to wygląda z punktu widzenia obowiązującego prawa. Wygląda to w taki sposób. Natomiast to, jak zachowują się politycy, yy, to nie jest pierwsza sytuacja. Yy, zarówno w odniesieniu do pana prezydenta tego konkretnego, jak i poprzedniego, jak i innych polityków, to już jest zupełnie inna historia. Natomiast pani poruszyła bardzo ciekawy wątek, a mianowicie argumentację, którą przedstawił pan minister Bogucki, czyli e, tę argumentację, która zakłada, że pan prezydent stwarza możliwość złożenia ślubowania e, dwóm osobom, który, które uznaje, że zajęły miejsca, które zostały opróżnione w trakcie kadencji pana prezydenta. No to jest logika, która się tak naprawdę...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 Tak, żeby w kadencji pana prezydenta Dudy doszło do obsadzenia tych miejsc. Albo przyjęcie, że mamy do czynienia z trwałym nieobsadzeniem tych czterech miejsc. No bo nie da się cofnąć czasu. No, no, no właśnie, to... pytanie jest, co, co teraz z czwórką y, pozostałych sędziów i co z tymi wakującymi miejscami w Trybunale Konstytucyjnym? Pan prezydent, y, jeżeli już wybrano koncepcję łączącą się ze ślubowaniem, czyli stworzeniem możliwości złożenia przez wybranych sędziów ślubowania wobec prezydenta. Ja jeszcze raz podkreślam, konstytucja tego nie wymaga. Ale nie, no ja nie no To w nie związku wymagam, z powyższym pan prezydent powinien taką możliwość stworzyć pozostałym czterem sędziom. Panie mecenasie, ale są już groźby z pałacu. Pan Zbigniew Bogucki mówił wczoraj wyraźnie. Prezydent przestrzega wszystkich, którzy chcieliby wpaść na pomysł albo chcieliby materializować jakieś szaleńcze, ustrojowe koncepcje dotyczące tego, że może mogą osoby, które zostały wybrane na funkcję sędziów Trybunału, złożyć ślubowanie przed innym organem. Że mamy wtedy do czynienia zarówno z deliktem konstytucyjnym, jak i poważnym przestępstwem o charakterze karnym. Od strony przepisów, które obowiązują, czyli przede wszystkim w tym wypadku chodzi o ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, e, ustawa nie przewiduje, nie wskazuje, nie wybiera żadnej formy złożenia ślubowania. Proszę pamiętać, że ten akt złożenia ślubowania, to co już powiedziałem, jest po pierwsze zwyczajem konstytucyjnym. Wobec prezydenta. Wobec prezydenta, zapisanym w ustawie, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, Jedynym czynnym podmiotem, takim aktywnym, czyli tym, który składa ślubowanie, jest sędzia i składa wobec prezydenta. Pan prezydent nie ma tutaj żadnej roli, jeżeli chodzi o kwestię łączącą się ze ślubowaniem. No się okazuje ma wielką, bo pan, pan prezydent, powiedział, że pan... Wy wyręczył nawet parlament i sprawdził życiorysy, wybrał tych najlepszych. No bo posłowie, posłowie zaspali, nie wybierali indywidualnie na kadencje, które zwalniały się w trakcie w trakcie od półtora roku, tylko czekali i szóstkę jednego dnia indywidualnie jeden po drugim przegłosowali. To po pierwsze tak. Pan prezydent, to co już powiedzieliśmy, no nie ma kompetencji do żadnej selekcji, a to, o czym pani mówi, to jest przykład poszerzania własnych kompetencji. Politycy mają taką manierę, że poszerzają własne kompetencje. To Ale jest... czy to jest łamanie konstytucji, czy tylko poszerzanie? Nie, nie, nie. Jeżeli chodzi o e, sytuację związaną ze ślubowaniem, to proszę pamiętać, że pan prezydent nie ma żadnych zadań, ani obowiązków, ani nie ma żadnej roli prezydenta w przypadku wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego opisanej w konstytucji. Więc pan prezydent nie może złamać konstytucji. Pan prezydent w tej sytuacji zachowuje się w sposób, który co najwyżej narusza ustawę. Myślę tutaj o, o konieczności stworzenia możliwości złożenia ślubowania przez sędziów i pan prezydent w odniesieniu do tej czwórki tej możliwości nie stwarza. Natomiast, jeżeli pani mnie pyta o kwestię dotyczącą tego, co powiedział pan minister Bogucki, no to powiem w ten sposób. Ciekaw jestem, gdzie pan minister Bogucki w obowiązującym prawie w prawie obowiązującym w Polsce, nas przepisy, które mogą kogoś narazić na odpowiedzialność karną w sytuacji, kiedy ustawa nie przewiduje żadnej formy złożenia takiego ślubowania, a osoba, która takie ślubowanie chce złożyć, wybiera z, z jednej z form powszechnie dostępnych. No jak rozumiem, pan Bogudzki wyobraża sobie, że wobec, czy tak interpretuje to, wobec to jest przed. W obliczu, nie, wobec, no, obok. Wobec nie zakłada jednoczesnej obecności wszystkich. To znaczy, chodzi o to, że są różne formy. Może być forma pisemna, może być forma zdalna, może być forma osobista. E, ustawa, to jeszcze raz powtórzę, no, tak została napisana. E, I taka obowiązuje. Nie wskazuje formy. Jeżeli, i to powtórzę po raz kolejny, zwyciężyła koncepcja, e, w której elementem, który musi zaistnieć, jest to ślubowanie, no to należy je złożyć wobec prezydenta. A W jaki sposób zostanie to złożone? Jaka forma zostanie wybrana? To jest wtórne i nikt nie może popełnić w związku z tym no. żadnego przestępstwa. Natomiast proszę pamiętać, że w sytuacji, kiedy nie dojdzie do jakiegoś racjonalnego kompromisu, no to może być faktycznie problem taki, że pan prezydent będzie mógł ponosić odpowiedzialność za złamanie ustawy. Jest kwestia niestworzenia tej możliwości złożenia ślubowania wobec prezydenta, a ponieważ łączy się to z zajmowanym stanowiskiem, czy w zakresie urzędowania pana prezydenta, to w okresie kadencji pana prezydenta za tego typu sytuacje. I teraz znowu, w teorii pan prezydent ponosi odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Dlaczego w teorii? Dlatego, że konstrukcja odpowiedzialności za delikt konstytucyjny, czy odpowiedzialności za naruszenie przepisów najwyższych urzędników państwowych, czyli tych, którzy podlegają pod Trybunał Stanu, jest w Polsce iluzoryczna. To znaczy, te przepisy są tak napisane, że w istocie rzeczy e, politycy zadbali o to, żeby nie byli pociągnięci do jakiejkolwiek odpowiedzialności do przed Trybunałem Stanu. Do Trybunału jeszcze wrócimy. Chciałabym jeszcze, żeby pan powiedział, czy y, rząd powinien zacząć drukować wyroki Trybunału Konstytucyjnego? Moim zdaniem tak. Dlatego, że to już nie element... jest niezawisły i niezależny, tak jak orzekało Cue? Nie, nie, nie. To musimy o mhm. dwóch rzeczach powiedzieć. Czym innym jest kwestia um, kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego, która jest następstwem sposobów funkcjonowania Trybunału, ale także. To, na co pani zwróciła uwagę, że w składzie Trybunału Konstytucyjnego są osoby, które zostały tam wybrane na uprzednio prawidłowo zajęte miejsca, czyli tak zwani w powszechnym języku sędziowie dublerzy. I z tymi wyrokami jest rzeczywiście problem. Natomiast jeżeli Trybunał będzie wydawał wyroki w prawidłowym składzie, to takie wyroki powinny być publikowane. Proszę moją wypowiedź w ten sposób rozumieć. Dlaczego tak powinno być? Dlatego, że Trybunał Konstytucyjny, jego działalność, jego cele, zadania są istotne z punktu widzenia ludzi. Ludzi, którzy, których życie jest regulowane przez ustawy i rozporządzenia. Ja teraz generalizuję, ale chcę Państwu powiedzieć, że Trybunał jest organem ważnym dla ludzi, mówiąc krótko. Dlatego, że stoi na straży zgodności z konstytucją, ustaw czy rozporządzeń, a ustawy i rozporządzenia regulują nasze codzienne e, życie. Pamiętajmy, że Trybunał Konstytucyjny zajmował się kwestiami dotyczącymi świadczeń socjalnych, owocami zatrutego drzewa, mandatami karami za wycinkę drzew, kwestiami dotyczącymi odpowiedzialności karnej ludzi mieszkających w Polsce. Czyli innymi słowy, jeszcze raz to powtórzę, to co jest zapisane w ustawie czy w rozporządzeniu może być zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby stwierdzić czy jest to zgodne czy niezgodne z Konstytucją. Konstytucja jest aktem podstawowym, reguluje nasze prawa podstawowe, przede wszystkim wszelkie obowiązki, ale też prawa i wolności obywatelskie. Więc jeżeli działa Trybunał Konstytucyjny, to jest to w interesie ludzi, nie w interesie władzy. Mogę to powtórzyć, kiedyś to mówiłem też w tym studio. Brak Trybunału Konstytucyjnego jest w interesie każdej władzy. Każdej władzy, bez względu na to, kto aktualnie pełni władzę. Prawidłowo działający Trybunał Konstytucyjny jest w interesie obywateli. Jest, a w interesie prezydenta co jest? W interesie prezydenta jest, tak jak pan Bogucki to wczoraj mówił pięknie i też trochę teoretycznie, e, stanie na straży konstytucji i nie poszerzanie własnych kompetencji, czyli niewychodzenie poza te kompetencje, które prezydent ma w konstytucji i w ustawach. I gościem jest Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. Ja państwa zapraszam na radiowego YouTube'a. 25 po 7. Program pierwszy Polskiego Radia. Jak zawsze polecamy rozmowy dnia, to najbliższa już w sygnałach o godzinie 8.15. Naszym gościem będzie wówczas Marek Borowski, senator koalicji obywatelskiej, były marszałek Sejmu. To jest Polskie Radio. Program pierwszy, sygnały dnia Anna Maria Jopek i pan, który na gitarze potrafi grać jak nikt. Program pierwszy i sygnału dnia 29 minut po godzinie 7:22 139 2202 dzwoni pan Piotr z Zachodniego Pomorskiego. Dzień dobry panie redaktorze Danielu, ja do pana dzwonię tutaj ze Szczecina, jak wiadomo, ale z takim zapytaniem. Ma pan dostęp do większej ilości kanistrów na benzynę? Pytam, bo jest szansa na zrobienie bardzo dobrego interesu z Niemcami tu przy granicy, przy Kołbaskowie na stacji i przy Lubieszynie. Gdyby pan dał znać, to poza anteną byśmy się chodzi o takie ilości hurtowe. Panie Piotrusiu, kochany, my ten interes moglibyśmy, gdyby Niemcy u nas tego paliwa nie mogli kupować, a oni mogą kupować i na przykład w tym wspomnianym przez pana Lubieszynie przygranicznym, no to rzeczywiście mają problem i za chwilę mogą mieć dużo większe. Widać, od samego rana. Straszna kolejka, prawda? Prawda. Sami Niemcy. Myśli pan, że to przez święta, czy przez to, że jest taniej że po prostu? Jest taniej fajne być ograniczenia, nie powinni kupować. Polski Radio Program Pierwszy jest 7.30. Skrót aktualności: Piotr Balasz. To jest przykład próby poszerzania swoich kompetencji. Tak gość radiowej jedynki Przemysław Rosati komentuje przyjęcie przez Karola Nawrockiego ślubowania tylko od dwojga z sześciorga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pani Powyższym mecenasie. pan prezydent powinien taką możliwość stworzyć pozostałym czterem sędziom. Wychwalał Amerykę i zapewniał, że prawie wszystkie cele operacji w Iranie zostały osiągnięte. To Donald Trump w orędziu do narodu. W ostatnich czterech tygodniach nasze siły zbrojne osiągnęły szybkie i decydujące zwycięstwa, jakiego nikt wcześniej nigdy nie widział. Daty zakończenia konfliktu nie było. Nie było też gruź po wyjściu USA z NATO. Zaczęła się paliwowa turystyka przy granicy z Niemcami. Kolejki na przykład w Lubieszynie od rana do nocy, bo naszym sąsiadom jeszcze nigdy w u nas tak bardzo się nie opłacało. Przyjechałem dzisiaj rano, to wszystkie dystrybutory były zajęte. Protest okupacyjny w siedzibie głównej zus w Warszawie chodzi o zarobki. Związkowcy zapowiadają, że w budynku będą do skutku. Kiedy będzie ten skutek i kiedy ktoś będzie z nami rozmawiał, to się okaże. Duchowni i pielgrzymi zebrali się na placu świętego Piotra w Watykanie, gdzie wieczorem upamiętnili 21. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Wiemy, że mamy w nim orędownika. Trzymać się trzeba tej tradycji. Rocznica przypada dziś, ale uroczystość w Watykanie przesunięto ze względu na Wielki Czwartek. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 8. A program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Pogoda. A my jak zawsze o tej porze sprawdzamy, co tam za oknem, co tam za szybą. Dzwoni pan Grzegorz. Dzień dobry, z Przeska. Aktualnie w Brzesku temperatura 4 stopnie, odczuwalna 2. Jest zachmurzone, może troszeczkę w ciągu dnia popadać. I dzisiaj dzień wolny, początek wolnego, aż do następnej środy, czyli można powiedzieć, że dzień, Oczywiście gorączka przedświąteczna, wszystkie przygotowania, sprzątanie i tak dalej. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki wielkiemu panie Grzegorzu, pan Grzegorz z Brzeska, i ustnego Lądko, która jest już w studiu, zrobiła wielkie oczy, że co, że pan Jestem Grzegorz ma już. Z wrażeniem subolna? i do środy. Tak. A w... Można, można. No można, bo to trzeba być nauczycielem. Można. Pan tak. Grzegorz jest nauczycielem w Liceum Tet Majera. Dziennikarzem na pewno. No nie, no dziennikarze nie mają wolnego, pracują w, także i w niedzielę i w sobotę. Tak, o, a tak? W zasadzie cały tydzień. Spoglądamy, szanowni państwo. Ach, wróć, przepraszam, bez Was to my po prostu moglibyśmy na tym sitku powiesić. Yy, pan Maciek, zawsze by nasz realizator, bez realizatorów to rzeczywiście ni niczego nie moglibyśmy niczego zrobić. Niczego w ogóle, nie, nie byłoby radia. Znaczy, Maciek, realizator. jakby się uparł, mógłby nam teraz włączyć mikrofon i byłoby tak. I zrobił Słyszyli, to Słyszeli Państwo? Tak, zrobił. A to było dosłownie. przerażenie, tak, tak, prawda? Tak. A, a cisza w radiu potrafi być zabójcza. Aha. Dzięki wielkie, Maćku. Czy jest w ogóle dzień realizatora? Trzeba będzie ustalić. A jeśli nie, to ustawić jakiś, ustalić jakiś dzień w kalendarzu. Spoglądam, Szanowni Państwo, co tam za oknem, co tam za szybą. Coraz cieplej z dnia na dzień będzie więcej na termometrach. Dziś nawet do 14 stopni. Od 10, chociaż przypominamy o tych porannych przymrozkach. Natomiast tak, e, pamiętajmy, że w górę Deszcz ze śniegiem ma w tatrach śnieg, poza tym sporo, sporo tego nieba pogodnego ciśnienia ma spadać w południe, wyniesie 1001. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Autopromocja.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 I już na i reagujemy na to, co dzieje się na bieżąco. W cały świat wsłuchiwał się w to, co zostało powiedziane w nocy. Niektórzy odetchnęli z ulgą, kiedy rozmawiałem z Markiem Wawgłuskim, naszym korespondentem. On wyznał, że po raz pierwszy w swojej długoletniej karierze dziennikarskiej powiedział, że ulżyło mu, że amerykański prezydent nie wspomina ani słowem w swoim przemówieniu o NATO. A tak, my kontekst znamy. Tak, akurat. znamy. Wielkiego zaskoczenia nie było, ale o tym, jak rynki reagują, o tym właśnie powiemy za chwilę, bo z nami jest Daniel Kostecki, główny analityk, Cemet Markets. Dzień dobry panie Danielu. Dzień dobry, witam. Prezydent USA powiedział dziś w nocy, że jego kraj jest bliski zrealizowania głównych celów operacji, ale jednak zapowiedział dalszą eskalację konfliktu. Rynki naprawdę bacznie obserwują wszystko, co się dzieje za oceanem, ale też na Bliskim Wschodzie. No i bardzo szybko reagują. Jak to orędzie wpłynęło na nastroje inwestorów? Jak zareagowały rynki? Co już możemy powiedzieć o tej godzinie? inwestorzy raczej liczyli na słowa związane bardziej z deeskalacją czy z zapowiedzią zakończenia tego konfliktu, a nie jego intensyfikacji, bo Donald Trump wspomniał, że mogą być również bombardowane cele związane z infrastrukturą energetyczną jak elektrownie, czy finalnie cele naftowe, przez co już dziś o poranku notowania kontraktów na ropę naftową poszły w górę od 4 do 5%, natomiast indeksy giełdowe spadły w zależności teraz też od regionu w Azji. Ponad 2%. W Stanach Zjednoczonych kontrakty terminowe spadają od 1 do 2% w zależności od indeksu giełdowego. Dolar lekko się umocnił. W związku z tym widać, że inwestorzy woleliby zobaczyć już słowa o próbie wyjścia z Iranu, a nie takiego takiej kropki nad i, czyli tak jak Donald Trump powiedział, cofnięcia kraju do epoki kamienia łupanego, co tak. oczywiście uderza bardzo mocno w myślę, naród Irański, bo przed tym wystąpieniem prezydent Iranu wystosował list otwarty do narodu amerykańskiego i tam no, nie padały żadne powiedzmy, słowa, które miałyby prowadzić do intensyfikacji tego konfliktu, wręcz przeciwnie. No właśnie, bo my tak i o tych porozumieniach i o negocjacjach już nieraz słyszeliśmy i tu jest sporo, zazwyczaj niestety, rozbieżności i rynki na to też reagują. Zawsze zwiększa się wtedy taka zmienność notowań. I ta będzie dalej z nami, bo nawet gdy dojdzie do zakończenia działań zbrojnych, które być może przerodzą się w jakieś inne działania typu utrzymanie stabilności w regionie, bo ciężko sobie wyobrazić, że nagle przerywane są ataki i później już się nic dalej militarnie nie dzieje. Nie ma tej obecności, nie ma wojsk i tak dalej. Więc ta zmienność na rynkach będzie pozostawać nadal podwyższona, zwłaszcza na rynku ropy naftowej. Natomiast no, wydaje się, że Thank <laughs> you próbujemy być już w miejscu przesilenia, czyli że trudno y, sprawić, żeby było jeszcze o wiele gorzej, y, dlatego, że też Europa chociażby znajduje się w miejscu, w którym gdyby było gorzej, to będzie musiała iść śladami krajów azjatyckich w reakcji na ten szok paliwowy, bo kraje azjatyckie y, niczym w pandemii mają zalecenia w jaki sposób nie korzystać w sposób intensywny z y, y, paliw, czyli oszczędzanie, czyli mniejsze podróżowanie, czyli limity zakupów. My tego w Europie nie Mamy. My w Europie poszliśmy w obniżanie cen, żeby wszystkim było wygodniej i komfortowo. Natomiast Azja idzie w ograniczenia, jak w pandemii, tylko dotyczące paliw. E, więc jeżeli konflikt się nie zakończy, właśnie w ciągu tych dwóch, trzech tygodni, tak jak Donald Trump o tym powiedział, to Europa będzie musiała zrobić to samo, co robi dzisiaj Azja. I tu stawiamy kropkę. Daniel Kostecki, główny analityk CMC Markets, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Robisz. Pani Danielu, to jeszcze ja na moment dosłownie chciałem dwie sprawy z Panem poruszyć. Jeśli Pan pozwoli. Daniel Wydryk z tej strony, kłaniam no, się. Po pierwsze, gratuluję imienia. Dziękuję. I po drugie, sprawa. chciałem panu życzyć dobrych <głos> świąt. Rewelacja. Wzajemnie. Ja również państwu życzę dobrych świąt i słuchaczom także. Dzięki wielkie. Tak. Ja tu już myślę o co nie dopytałam. Nie, proszę, wszystko, że muszę proszę się powiem. wtrącić. Absolutnie nie muszę. Nie, jak absolutnie praców, ale nie. jak miło się Przez... zrobiło, wiesz? Tak. A widzisz, ty możesz. Tak, tak, możesz tak. z gośćmi. Może I... mnie traktuj jak I... gościa tutaj na antenie, to będziesz milszy. Dla kogo? Pokazuję na siebie teraz. A za Postaraj chwilę. się. Ale za chwilę Michał przyjdzie, więc ja muszę trochę tej te, te swojej uprzejmości zostawić dla niego. Dla na nas wszystkich, może byś tak troszkę wypracował więcej tego. O poranku. Grać, lecz karą mnie zaskoczy. wcześnie wstać. Na rower skoczyć Nigdy roweru Nie miałem dosyć Beauty sleep Nic mi nie dał wcale Siadłem w kącie I Popłakałem Myśli o tobie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 Wielki Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 18 minut, godzina ósma. Pan Paweł dzwoni z odwiecznym pytaniem. Jest taka jedna rzecz, pan z tego zdaje sprawę, pewnie tak. Jest taka jedna rzecz, która zwłaszcza przed świętami Wielkiej Nocy bardziej dzieli Polaków i powoduje różne właśnie i spory, nawet bardziej niż polityka. To jest oczywiście odwieczne pytanie. Jedynka. To jest radio. Jakie to pytanie, to okaże się, że szanowni państwo, za kilka minut, ale pan Paweł wspomniał o polityce. Z nami są Michał Strzałkowski i Mariusz Borkowski. Pytanie to za chwilę, natomiast pytanie, które zadajemy sobie od, od kilku tygodni, chyba już od pięciu. No, prawie, prawie pięciu, prawie tak. pięciu tygodni. Jak długo. Jutro potrwa? Będzie no właśnie, jak długo potrwa konflikt, wojna na Bliskim Wschodzie i odpowiedzi także po tym przemówieniu nocnym Donalda Trumpa wciąż nie znamy. Tak, bo Donald Trump bardzo chwalił to, jak Amerykanie radzą sobie na Bliskim Wschodzie. Próbował przekonywać, że ta wojna się niebawem skończy i zaraz potem po krótkim oddechu zapowiadał tej wojny eskalację potężne bombardowania. To dwa takie krótkie fragmenty z tego wystąpienia Donalda Trumpa. Pierwsze, w którym próbował przekonywać, że Amerykanie tę wojnę absolutnie wygrywają. Iran został mocno zdziesiątkowany. Najtrudniejsza robota została wykonana. Teraz będzie łatwiej. Co by się dalej nie działo, to po zakończeniu tego konfliktu ciśnina Ormus otworzy się naturalnie. No po prostu się otworzy. Iran będzie sam chciał sprzedawać ropę. Będzie potrzebował pieniędzy na odbudowę. I kiedy tak się stanie, to ceny ropy i gazu pójdą gwałtownie w dół. Z kolei kursy akcji poszybują w górę. Zresztą i tak jakoś bardzo przecież nie spadły. No i zaraz po tym wystąpieniu Donalda Trumpa, kursy akcji Gdzieś akurat były otwarte giełdy, to zaczęły iść w dół. Ropa natomiast drożeć. I jednocześnie to, co mówiłem, Trump zapowiadający, że ta wojna się niebawem skończy. Ale brzmi to bardziej jak zapowiedź eskalacji. Dzięki postępom, jakie poczyniliśmy, mogę powiedzieć dziś, że osiągniemy niebawem wszystkie nasze cele wojskowe. Stanie się to bardzo szybko. W najbliższych dwóch, trzech tygodniach uderzymy jednak Iran niezwykle potężnie. Cofniemy ich do epoki kamienia, czyli tam, gdzie ich miejsce. Jednocześnie toczą się rozmowy. Zmiana reżimu nigdy nie była naszym celem. Nigdy o tym nie mówiliśmy, ale ta zmiana zaszła samoczynnie, bo wszyscy przywódcy Iranu zginęli. Oni wszyscy nie żyją. Czyli dość optymistycznie Trump ocenia te sytuacje, rynki, natomiast pesymistycznie. Przypomnę, że w studio Mariusz Borkowski, wieloletni korespondent polskich mediów w krajach arabskich. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, witam. Czy Pana uspokoiło to wystąpienie Donalda Trumpa i spodziewa się Pan, że za 2-3 tygodnie wojna przejdzie do historii? Ono było pełne niejasności i sprzeczności wewnętrznych. Jedynym właściwie istotnym elementem, a były dwa. Pierwszy to, że wojna będzie jeszcze trwała dwa tygodnie, a może jeszcze dłużej. Ta wojna ma trwać dłużej, chociaż właśnie Amerykanie już wygrali i zmiażdżyli Iran w taki sposób, że właściwie nie wiadomo po co ma jeszcze trwać te dwa, trzy tygodnie. Drugi to było pełne dosyć ostrych wojowniczych pogróżek wobec Iranu, że jak Iran się nie zgodzi na coś w rodzaju kapitulacji, no to cofną go do epoki kamienia łupanego, bombardując wszystkie elektrownie cywilne, no co spowodowałoby rzeczywiście zapaść gospodarczą. Tu ale nie jeszcze... ma wątpliwości. Amerykanie mają potężną przewagę militarną nad Iranem i te wojny w sensie militarnym można powiedzieć, że wygrywają, ale w wojnę wygrać to nie chodzi tylko o wygraną militarnie, trzeba ją politycznie wygrać. Właśnie i tutaj zapowiedzi, że toczą się jakiekolwiek rozmowy zostały zdementowane natychmiast przez stronę irańską, czyli te rozmowy się nie toczą, przynajmniej nie mamy żadnego potwierdzenia, a bez woli dwóch a stron... Ze strony Iranu. Mamy zaprzeczenia. I co więcej, puenta taka, zaraz po przemówieniu Trumpa, odpalenie całej serii rakiet w kierunku Izraela, które trafiły jednak w cele i były bardzo istotne. Następnym elementem Iran przystąpił do wojny cybernetycznej, czyli uruchomił swoich hakerów, którzy być może nie są tacy zdolni jak amerykańscy czy północno-koreańscy. Niemniej jednak już zaczynają... No, mieszać trochę w międzynarodowym systemie internetowym i tak naprawdę wielu obserwatorów i zresztą również niektórzy przedstawiciele y, kongresu, ale z partii demokratycznej mówią, że to przemówienie Trumpa było troszeczkę, chociaż niezamierzonym, potwierdzeniem wygranej w, przez wojn, wojnę przez Iran. Dlaczego? No bo oni wystarczy, że przetrwają, jak rozumiem. Dla nich założeniem dla Iranu nie było pokonanie Amerykanów. Było wytrzymanie tego, tego naporu, a już miesiąc wytrzymują. Koszty dla Amerykanów są ogromne. Pierwszy miesiąc według niedoszacowanych danych, które przekazano kongresowi, to są 32 miliardy dolarów. Kolejny miesiąc to no będą znowu kolejne 32 miliardy. Mówimy tylko o tym, ile trzeba wydać na prowadzenie wojny. Nie mówimy o kosztach dla gospodarki amerykańskiej nie. i światowej, prawda? Tak jest. E, Trump nie przekonał, jak twierdzi wielu de, e, kongresmenów demokratycznych, nie przekonał Amerykanów po co właściwie ta wojna wybuchła, jak ją zamierza skończyć, jakie cele osiągną, czy też zamierza osiągnąć. Krótko mówiąc, to przemówienie było czymś w rodzaju zlepków, tych tweetów, które Trump uprawia na że mediach społecznościowych. Wszystko to słyszeliśmy w ciągu ostatnich dwóch dni, właśnie albo z mediów społecznościowych, albo z wywiadów, jakich Trump udzielał, choć głównie europejskim, nie amerykańskim mediom. Pozytywem było to, że on nie podchwycił tego wątku, które było parę godzin wcześniej, że NATO jest papierowym tygrysem, że on zamierza wyjść z tego na to prawda? tego się I spodziewano, że dużo będzie o tym mówił? Nie mówił właściwie nie o tym? Nie mówił nic. nic. E, to był pozytyw, chociaż mówi się, że być może za parę godzin to się pojawi w jego tweetach. Drugim elementem, który było to, że właściwie nam nie zależy na cieślinie Ormus, bo stamtąd ropa naftowa do nas nie dopływa. To jest kłopot Azji i Europy. To jest kłopot Europy i tu zawisło to w powietrzu, czy Europa otworzy, ale skoro cieśnina się sama otworzy po wygaśnięciu wojny, to właśnie po co ta interwencja? A otworzy się sama? Ma po wygaśnięciu wojny? Nie, będzie to trwało cały czas, bo to jest jedyna karta atutowa. Trump mówi, że Iran nie ma żadnej karty atutowej. Ma dwie karty atutowe. Wybory amerykańskie w październiku i przeciąganie wojny i dodatkowych wydatków to bardzo jest źle wpływa na opinię amerykańską. No i w tym traci. ruchu Maga też się to nie podoba. Trump miał kończyć wojnę, a zaczyna bardzo dużą. I 28% Amerykanów tylko popiera y, awanturę w Iranie. Reszta jest zdecydowanie przeciwna. Ropa na w to, czy olej napędowy w Stanach Zjednoczonych to już jest 5,40. Do rekordu brakuje tylko 10 centów. Benzyna już powyżej czterech. Dla Amerykanów jest to duże uderzenie. Za tym zaczyna być drożyzna, zwalnianie ludzi. Krótko mówiąc, ta wojna się wcale im to nie opłaca i nie bardzo wszyscy rozumieją, a przynajmniej większość, po co się zaangażowali na tym Bliskim Wschodzie i jak się z tego, tej awantury wycofać? Trump w swoim przemówieniu w ogóle nie powiedział, w jaki sposób zamierza tą wojnę zakończyć. Ona się sama zakończy. On zresztą powiedział w ten sposób, że tak naprawdę, no to wygaśnie to wszystko i, i koniec. Właśnie nie bardzo wiadomo, co dalej z tym fantem zrobić. Czy ta wojna na Bliskim Wschodzie rzeczywiście się skończy i w jaki sposób zamierza opanować zapaść gospodarczą, a przypomnijmy, że ta zapaść gospodarcza sprzyja Rosji. Podwojenie cen ropy naftowej dla Rosjan, no to i zdjęcie embarga znacznej części przez Amerykanów wobec Rosjan, no to jest dla Putina prezent. Drugą sprawą, która dosyć jest istotna, to są Pogróżki na razie, to jest w formie tweetów, że po zakończeniu wojny w Zatoce Pelskiej... To Amerykanie się z NATO policzą i z Europy. Nie czekamy. tylko się policzą, ale wstrzymają dostawy broni do, dla Ukrainy, co oznaczałoby wygraną de facto Putina. No bo bez broni z zachodu P Ukraina nie da sobie rady. Krótko mówiąc, wygląda na to, i to jest między wierszami, że tak naprawdę dla Trumpa liczył się Iran i wsparcie Izraela w tej awanturze, natomiast Europa i sprawa Ukrainy nie odgrywają większej roli. Mhm. To wynika wszystko z tego wystąpienia Donalda Trumpa nocnego, orędzia do Amerykanów, ale słuchanego też w wielu innych miejscach na świecie. Mariusz Borkowski, wieloletni korespondent polskich mediów w krajach arabskich. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu jedynki. Dziękuję. I Michał Strzelkowski, jeśli nasi słuchacze dopytują, czy Iran zagra na mundialu. Biały Dom i FIFA wydały w tej sprawie oświadczenie, że reprezentacja Iranu przyjedzie do Stanów i zagra na mundialu zgodnie z pierwotnym planem. Piłka to będzie temat w święte, przy świątecznym stole. Jest jeszcze właśnie to pytanie, o którym wspominał nasz słuchacz, pan Paweł jest taka jedna rzecz, która zwłaszcza przed świętami Wielkiej Nocy bardziej dzieli Polaków i powoduje różne właśnie i spory, nawet bardziej niż polityka. To jest oczywiście odwieczne pytanie, który majonez jest najlepszy? Który majonez jest najlepszy? Z uwagi na to, że moja żona pochodzi z tych rejonów, co pan Michał Strakowski i pan, to u nas jest tylko jedyny słuszny majonez, inaczej byłby chyba rozwód. Pytanie stare jak świat. To jest pytanie retory, retoryczne. Oczywiście, że retoryczne to udzielamy odpowiedzi? Nie, to ono jest oczywiste, <laughs> więc... więc pan, panie redaktorze także używa do sałatki jerzynowej tego jedynego. Tego właśnie <laughs> ulubionego. O, no Nazwijmy właśnie. tak to. Niech będzie. Jedynka. Polskie Radio. Pozdrówcie, Góry Świętokrzyskie była kiedyś taka książka. Będzie też gość. Szanowni Państwo, Agata Kącińska porozmawia z naszym gościem po godzinie 8.15 z byłym marszałkiem Markiem Borowskim i przyspiesza puls Zieleń brąz Radio, program pierwszy i sygnały dnia za pięć minut, godzina ósma. Polskie radio. Jedynka. Reklama.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Bardzo poważny wielokilometrowy korek na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Grodzisk Mazowiecki, Pruszków a Konotopa w kierunku Warszawy. Ponad 4 godziny temu na kilometrze 454 zderzyły się dwa samochody ciężarowe i auto osobowe. Dodatkowo doszło tam do pożaru samochodu ciężarowego i jezdnia w kierunku Warszawy była całkowicie zablokowana. W tej chwili mamy informację, że ruch jest możliwy, ale tylko jednym awaryjnym pasem. Także niestety cały czas ten korek się utrzymuje, a właściwie robi się coraz dłuższy. Ten fragment najlepiej omijać już na węźle Wiskitki, kierując się na drogę krajową nr 50 w kierunku Mszczonowa. Wczoraj wieczorem na drodze krajowej nr 78 pomiędzy Siewierzem a Zawierciem doszło do tragicznego wypadku trzech aut ciężarowych. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a na kilometrze 114 jest dnia w kierunku Jędrzejowa. Nadal jest zablokowana. Ruch kierowany jest na objazd przez Porębę, a także przez Zawiercie. Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Tyniec w stronę Katowic, ale podobnie na drodze krajowej nr 44 na wysokości Skawiny oraz na krajowej 90 c na obwodnicy Wieliczki. Spory ruch utrzymuje się także przed Nowym Sączem od strony Brzeska, to krajowa 75, oraz na krajowej 28 niedaleko Wadowic. Mamy także utrudnienie na A4 w województwie śląskim, w pobliżu Katowic, Mysłowic, a także Chorzowa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.